Jest ich tylko dwóch. Mają dwa mikrofony. Są silni, i gotowi. mają tylko jeden cel. Nie wyjść na idiotów. Celluloid, na na filmy. Witamy po raz trzeci. Pewnie nie wiecie, ale jak zaczynamy audycję, to próbujemy kilka razy, kiedyś nam się udało. Nie wiem, chyba siedzieć pół godziny i nagrywać za każdym razem wstępnia, bo nam się nie podobał. Czyli um, mamy 13.02, witam Was, Cortez. I, i, I zaczynamy kolejny odcinek Celloidu. 3, 4, tak. Cztery, tak? Maszery i masz i bohaterów. Dzisiaj mamy dla was kolejną porcję wspaniałych newsów. Ja może zacząć od takiej dość interesującej of oferty, jaką daje nam Jodanta. Jeden z moich ulubionych reżyserów. Który? Który? Ale, się, Który? ale się mylisz strasznie. Tak strasznie. jest stremowany dzisiaj tak, stremowany Właśnie, bo to jest e, chyba drugi e, w tym roku. Odcinek. Odcinek. Karnawałowy. Dzisiaj karnawałowy. mam odcinek karnawałowy, walentynkowy jutro mam walentynki. Więc... Tak, wypadłem z obiegu, wypadłem. a John Dante wyrejestruje film Człowiek z kalejdoskopowymi oczami. Można powiedzieć, że to jest film e, biograficzny o pracy Rodera Kormana. Nad jego głośnym, kontrowersyjnym filmem Podróż. Można byłoby powiedzieć, że ten film jest w jakiś sposób odkrywczy. W twojego ulubieńców, przepraszam, ale jak porównywaliśmy, co mamy przygotowane, jeżeli chodzi o newsy dzisiaj, to, to ja powiedziałem Piotrkowi, że prawdopodobnie jak zobaczyłem tego newsa na Ewie, ponieważ nie bierzemy z film webu, panów z filmwebu, pozdrawiamy panu z filmu, bo to, pozdrawiamy. To, to od razu wiedziałem, że są dwa nazwiska, jest Joe Dante, jest i Roger Corman. Corman czyli jakby tak, bardzo. Prawda. To co jest ciekawe, to fakt, że film opowiada o pracy Rogera Cormana, nad filmem Podróż w 67 roku. Sama, sam film Podróż miał swoją premierę dopiero po 35 latach od produkcji ze względu na właśnie tę kontrowersyjność, bo opowiada o facecie, który po rozwodzie ze swoją żoną zaczyna próbować LSD, no i oczywiście jakiś miejscowy dealer pomaga mu tam w tego narkomana. Co ciekawe, sama historia tej podróży została napisana przez Jacka Nicholsona. Zagrał Peter Fonda razem z Dennisem Hopperem. A cała trójka skąd jest znana? Pytanie podwiedliwe. Ja nie no nie gdzie pensam. widziałeś najstłynniejszy Aha. film... E, Dennis... Ja wiem, okej, okay, okej, okay. motocykle, tak. No właśnie, Easy Rider, e, właśnie, właśnie, Easy Rider. Rider. Okay. Rider. Trójka... myślałem, myślałem, że nie znam tego egzaminu. <laughs> dla mnie to jest ciekawe, że, że, tak, wiesz, że, że tutaj jest podróż i gra ta, ta trójka aktorów, po czym ro robią następny film Easy Rider i ta sama trójka i to o podróży. Oczywiście, tak. Też i, te, i to są właśnie też właśnie takie. musieli lubić podróżowe. Takie luźne tematy. Lu luźne bardzo. Luźne tematy. Ja chciałem powiedzieć tylko, że <śmiech> znalazłem takiego fajnego newsa. Pozdrawiam Newsmana na filmowie, ponieważ napisał, że <laughs> to jest piękne. Znaczy, może to jest ciekawe, bo e, film e, nazywa się Just What Happened. E, przyszedł wam najpierw obsadę, bo jest bo bardzo łatwo przeczytać, więc na samym początku nie muszę, żeby była ciekawa. Willis, Kirsten Stewart, główną rolę gra Robert De Niro i Newsman napisał, że jest to film niezależny. Pozdrawiam. Naprawdę, o strateza. To jest e, film, e, który będzie reżytował Levinson. E, e, czy, czy już się zapowiada bardziej tak kameralnie i mniej nie spektakularnie, to na pewno będzie fajny, ciekawy film, bo z taką obsadą nie da się zrobić czegoś głupiego. I pomysł y, osadza się podobno na autentycznej postaci, e, w sektorze Art Linston, który produkował między nimi Gorączkę, podziemny Krąg i Co? I Czarną Dalię, tak, no, no. o której mówiliśmy w ostatnim odcinku. I, i ma opowiadać jakby o kulicach produkcji, tak? czyli e, o jakimś zdesperowanym producencie, który ma dwa tygodnie na, na kręcenie filmu. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to jest ciekawe, że nie jest To ciekawe, dlatego, że to jest kolejny właśnie film opowiadający o filmie tak, film o filmach, to, to, to, to, to takie troszeczkę to jakby zjadamy własny ogon, tak. I ja tak ostatnio nie wiem czy widzieliście, tak. dorzuciłem do recenzji e, źródła taki hmm. link do, do uroborosa, tak, do pętli do węża, takiego antycznego, antycznego, antycznego, który zjada sam własny ogon. No to, to, to troszeczkę tak, to troszeczkę, no właśnie nie wiem jak on się wypróżnia, ale to, no nie, on się nie wypróżnia właśnie, on tak, ciągle tak... Hmm. wypróżnianie się jest takim, no dobrze, nie, nie wchodzi. Ciekawe, Ciekawe, ciekawe. ciekawe tam, to, to na... <laughs> no właśnie. Więc jeżeli chodzi o wtórność, to ten sam Newsman, którego przed chwilą zaprezentowałem... Ale jedziemy, ale jedziemy. Chyba się napracowali. Nie, nie, bardzo dobrze. bardzo dobrze. Ten sam Newsman podał do, do, do informacji Polakom na stronach filmu webu, że zostanie zrealizowany kolejny komiks Franka Millera. To jest chyba trzeci komiks, po 300 i Sin City. Komiks się nazywa Ronin i zostanie opowiedziana historia jest dobrze mi znana z Cartoon Network. Naprawdę? Tak. Komiksowa miniseria opowiada o Roninie, który z XIII-wiecznej Japonii w serii przeniesiony do współczesnego Nowego Jorku i musi tam stoczyć śmiertelny bój z, z nowym wcieleniem pradawnego demona. Jak się nazywa Samurai Jack. Samurai Jack. I to jest po prostu żywcem wzięte... Ja nie wiem, bardzo możliwe, że... Że Że, Ronin że braka, był że, było odwrotny, że, że Ronin Millera był wcześniej. A ja myślę, że to nie ma jakby nie jedno wspólnego z drugim. No tak, ale no to jest oczywiste. Takie analogie jest, rzucają to się w oczy. No, em... no tak, tak, tak. tak <laughs> bardzo ciekawe. Tak, oczywi, analogie rzucające się w oczy. Yy, Norwedzy robią film yy, podobno najdroższy w ich historii. No, nie jest specjalnie duży ten budżet, nosi niespełna tam troszkę ponad 30 milionów dolarów. Jakby na wysokobudżetowe produkcje, no, no nie jest specjalnie dużo. Stan Skullsgaard, którego bardzo lubię, będzie grał w tym filmie. Nie się nazywa Arn. Arn! <grym> Arn! Nie będę czytał oryginalnych tytułów trzech tamów powieści, na podstawie których jest osłuty ten cały scenariusz. Mamy do czynienia z takim troszeczkę, nie wiem, czy się zgodzi z tym, troszeczkę renesansem na filmy historyczne, który się trochę zgasił. W to, że wydawało mi się, że to będzie po prostu niesamowicie dużo tego i tak dalej. Nie ma. Jak widać chyba nie bardzo jesteśmy albo scenarzyści nie ja zostanie. Ten... Teraz jest, będzie wchodził ten wiecz Piotra, który jest. Połączeniem połączenie, połączenie połączenie gladiatora czym... połączenie z pasją. A jeszcze robiony przez Niemców, chyba, gdzie oni to kręcą? We Włoszech chyba? Czy nie nie, w nie, nie, A, nie, w nie w wiem, nie W każdym razie, Norwezy kręcą w Maroku. Będzie to niesamowicie drogie. Stan który jest Norwegiem. Jeżeli dobrze pamiętam, czy nie Szwedem, Czy Norwegią już nie pamiętam. W rolach głównych występują aktorzy, których nazwisk nie jestem w stanie wymówić, ponieważ nie, nie jestem z, z, ze Skandynawii, ale... Jest ten skandynacji, co, co dla mnie gwarantuje, że to, że to jest. Ale powiedz, to będzie ciekawe. Co mam jo, Joachim Natergwist i o, Sofia Jezu. Helin. O nie, to, to nie są wcale takie śmieszne. To słodny, to są, nie wiem, to jest coś śmieszne, To są bardzo znani aktorzy. Ricket Witwagen <laughs> To jest fajny tytuł na przykład. To jest tytuł trzeciego domu. Który... No, w każdym razie jest plan taki, żeby zrobić taką em, narodową. Em... Trylogię, tak, jak, troszkę jak Rosjanie zrobili komercyjny sukces z tych trzech książek, Noc na Straż, Dzień na Straż, coś takiego, no to bardziej jak no. Norwezy poszli tym samym torem. Ciekawe, czy my mamy, drodzy słuchacze, czy na przykład mamy taką fajną trylogię, no poza Wiedźminem oczywiście, który był sukcesem komercyjnym. Czy my mamy taką trylogię, którą moglibyśmy na przykład nakręcić? Jak myślicie, ponopartą na, na polskich jakichś takich tekstach polskich autorów? Czy, czy moglibyśmy moglibyśmy. No, oczywiście, się tą Pan super... samochodzi. Pan samochodzi. Ostatni Pan samochodzik, tak. samochodzik. na samochodziki, to. Poza autor... trylogią, mówię oczywiście Sienkiewicza tak. Coś bardziej współczesnego jakiś hit, nie? No pan samochodzik. No ale ja mówię, no jakby no bardziej współczesny. No to teraz robiony przez pilu piłka, pan samochodzik. <laughs> no tak, oczywiście zapomniałem. Pan samochodzik, no tak. Okay. On teraz się wzoruje na Artur lópez Reverte, ja czytałem ostatnio. Pan samochodzik i, i tajemnica mistrza. <laughs> pan samochodzik i tajemnica mistrza są nie, ale tak, przez. Ten samochodzik i tajemce mistrza, paję Ale nie, nie, wiesz, jak ja, ja czytam, wiesz, nagle w, w, połowie, w połowie pojawia się jakaś tajemcza księga, którą tam rozszyfrowują znaki, i ja w tym momencie myślę sobie, kurczę, to jest dokładnie to samo, co było w dziewiątych wrotach. To Będzie trzecie to historia, bo chciałem to rzucić, bo to już nie ma... A, a tam, nie tam trzecie to historia, to jest jakiś old news, ja mam informację, że będzie piąte, piąte. szczęki. <laughs> no to prawda, No i będzie nowy rok i no będzie, to proszę Cię. No, no tak, nie, Steven Spielberg będzie kolejny film. Ja nie wiem, czy on będzie reżyserował, natomiast... Pójdziecie na to, prawda? No pójdziecie z no, ciekawości. Oczywiście. No, bo wrócicie do szczęki później. rising. <grymne> <grymne> Opowiada, bo wiecie, już zginął ten szeryf, jak, kto grał w jedynce, w jedynce? Kto grał, je kto, kto grał w o Boże. o Boże no. no grał. No właśnie Shajder, oh. więc Shajder grał w jedynce i dwójce i go tam zamordowali, tam zjadł mhm. go. chyba w, w twórca, który robi to jednak. No bo Ciszej. weźcie strasznie tego mikrofonu. Też. No bo my jest mamy przesterowane, nie, nie, nie o, bardzo wiem no, no, no, no, no W Schander każdym razie w, w czwórce zabili mu żonę, też i teraz uh, będzie umierał ich syn. Swojego <tuszy> to, na, nie sądzę, żeby umarł w tej części, ale, ale może mieć, Może starczy mu na trzy kolejne. No nie, możliwe, że będzie happy end. Wiesz, ostatnio ludzie się załamują, dlatego że na przykład pamiętam Hrabiego te no, pa, no No pamiętam ten film? Ten następny. Ten następny. No, no, no. To, to wiesz, że oni zrobili happy end. Tak? No tak, Przeżył, przeżyła cała rodzina i wszyscy, wszyscy synek i ten. Right? No, no tak, no więc no. na pewno, pewno przeżyję, bo teraz takie są trendy w Hollywood no. Happy endy że, że no, no, Tak, no, happy endem. No, no. Zapraszamy do odsłuchania Beaten Off Jesse Moss. Rossimos, uh, Bitnoff, uh, dzisiaj będziemy rozmawiali o filmie jakim? Jakim no. filmie? Dobrym filmie? No, może, może w porządku. W porządku, w porządku. W po, w porządku. W porządku. W porządku. Słuchajcie, e, kiedy to było? Tydzień temu? Oh. Kiedy to ogólnie Dwa tygodnie temu? No. Słyszałem zajebisty, zajebisty. Zajebisty. Dzisiaj słyszę na antenie tylko, no w porządku. <śmiech> zajebisty zajebisty trochę, był. Trochę był. Zajebisty był. No dobra, zajebisty. teraz się będziesz musiał obronić. Um, rozmawiamy o filmie, który nazywa się Unknown. Był zrobiony w. Nie, nie wiem, czy wszedł, nie wszedł ma na polskiej ekrany. Nie jeszcze nie. Prawdopodobnie zobaczymy go w niestety w, w, w, na, na, na kasetach i płytach hmm? nie. Nie? nie Nie myśli, że, że pójdzie do kinia? nie myślę, że nie sądzę, żeby ktoś kupił to na, do dystrybucji. No nie sądzę. No ale dobrze, no zobaczmy, zobaczmy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Film jest non, czy nieznane, nieznani. Tam nie Nie będziemy tego. Zajmiste film. Zajmiste film. Ja tego powiem. no proszę. No, no, no, na czym, w naszym polega na opowiada? No, Pomysł no, jest świetny, przyznaję. Świetne. O pięciu, pięciu facetów budzi się w, w zamkniętym magazynie z amnezją. I... No i co wam to przypomina? Na przykład, Mnie na przykład to przypomina Cube. Tylko że w innym wydaniu oczywiście. Znaczy, powiem tak. E, pięciu facetów budzi się w magazynie. Jeden jest związany, jeden jest przywiązany kajdankami, jeden jest ranny. Nie wszyscy je. nie pamiętają, bo jakaś butla spadła któraś wszystkich zamroczyła i wywołała nich amnezję. W porządku, fajnie. Część z nich jest porywaczami, część z nich jest e, zakładnikami. Nikt tak. nie wie, kto jest kim. Pomysł jest fajny. Świetnie. A wiesz, e... słuchaj, wracając do tego, że do to, Tobie się to kojarzy z Cube. z Cube. Ja zauważyłem, że innej osobie z kolei kojarzy się to z Piłą. Z Piłą, tak, bo ludzie bardzo często porównują po, po, to do piły. No Piła to jest też tak, taki może troszeczkę... No powiedziałbym, że to jest film kultowy nawet niestety. To tak samo jak Cube. Pierwszy. Pierwszy? Bardzo możliwe, tak. Pierwszy kryp na pewno był w jakiś tam sposób kultowy. E, znaczy, me, mm, znaczy, jakby mechanika. Znaczy, mechanika całego dramatu, który się rozgrywa, jest bardzo podobna. To znaczy, mm. i, i to mi się właśnie, to jest mój pierwszy zarzut do tego filmu. To znaczy, psychologicznie te postacie są żadne. Okay? Są żadne i, i nic nie ratuje tego, że jakby sam pomysł, znaczy dla mnie to jest troszeczkę taki samograj, to jest pójście na łatwizny, bo zawsze można w, te, te postaci mogą się odszczekiwać sobie i, i to zawsze będzie fajnie wyglądało, bo, bo wszystko opiera się na pomyśle, że nikt nie wie z kim, nikt nie, nikomu nie ufa, teraz ten naszczeka na tego, potem ten poszczuje no. tego, tym, to zawsze można jakoś rozegrać i to jest bardzo proste, żeby to rozegrać. No pytanie, jak to się skończy, jak, co będzie w środku i czy uda się podtrzymać to napięcie, które jest na samym początku. No tak, ale ty mówisz, że, że, że postacie są żadne, tak? No raczej to, tak. Co, no, no, słuchaj, no bo to jest dwie szkoły, arfotka i falenicka. Albo robisz, <śmiech> albo, wymyślasz, wymy, albo wymyślasz historię, Wstawiasz do Tak, ja rozumiem. Albo na, na aktorze albo znaczy, na, na bohaterach. Ja rozumiem. Tak jak było w Dexterze. W tak. serialu Dexter jest, serial Dexter jest skonstruowany tylko i wyłącznie na jednym bohatera, prawda? Ja tak, mi się wali, bo właśnie ogląda, mi się podoba. No tak. ja właśnie. A ten, z kolei ten serial mi się średnio podoba, dlatego że po prostu to jest świetny pomysł na bohatera. Mhm. Z żadnym pomysłem na, z, z żadnym na... na fabułę. No, możliwe, tylko że tak jakby ta fabuła tam się ciągnie. Ale to już abstrahując, no tak, tak, tak, tak? Bo tam fabuła się ciągnie, jakby wokół bohatera, i to też to jakby. To była taka moja konta, która dominuje no, to kota. Tak. Okej. Okay. Ja, ja myślę, że dobra, to mój, moja odpowiedź jest taka, że tutaj ta historia po prostu się nie broni. To znaczy, no nie broni się pięć płaców się budzi i tak dalej. Część jest zakładnikami, część nie jest. No nie ma tutaj żadnego zaskoczenia właściwie dla mnie. To znaczy, tak jak słyszeliście, to, no, to tak jest. No jak, to jak? Jak to nie ma zaskoczenia? No jest zaskoczenie. To, to, to jest cały czas, cały film cały, cały, cały skonstruowany na, na zabawie z widzem. Tak, tylko że ja się nie bawiłem, bo ja mniej więcej wiedziałem co się będzie działo. <śmiech> Ale okej, okay, no, no w porządku. Y, mm, jakby wracając do tego. Bardzo fajna obsada i, i głównie dlatego, że zobaczymy. Bo kiedy nie zadzwonił, powiedział mi jaka jest obsada. Ja, chyba już nawet widziałem z Wiastun wcześniej, jakiś czas temu, jakiś rok temu. Hello? Hey, how are the hostages? fine. Okay. Just don't kill anyone until we get back tell me what I am am right now? I You remember anything? What about you? I don't remember. Police are investigating the disappearance of William Coles Jr. and the Richard McCain, which makes some of us kidnappers and some of us hostages. That could be any one of us. Ask him about the phone call. Is the phone in here? It's funny that you forgot to mention that little tidbit. Wait a minute, wait a minute, you think I'm with them? Hey! from this moment on. How do you know who to trust? This guy did this to us! If you don't know who you are. I'm not a criminal. Stop acting like one. They're gonna be back here any minute. Get the guy! I remember. Watch out! Jakby wracając do tego, bardzo fajna obsada i to no jest Jezus Chrystus, no Kavika wizeria film z Jezusem Chrystusem, e, Greg Kinier, który normalnie nie bierze udział w takich filmach. No, tak. e, raczej skojarzę z takim troszeczkę inny? To Joe Pantoliano. Pantaliano, Barry Pepper, Pepe. ulubiony aktor Piotrka, który bardzo się często przebija. Nie, tej nie tej tej. tak, że ulubiony. Tak. <laughs> e, I Peter Stormarec, to jest z kolei mój... Um, przeze mnie bardzo Ale to jest taki, taki, taki, taki sztampowy charakter. Taki zły, sztampowy zły zły charakter. Jeżeli na przykład to oglądaliście e, serial, który teraz zadobił to na Polsacie bodajże, czyli Prison Break, skazany na śmierć. <śmiech> Pozdrawiam, tłumaczę. To, y, to, to gratuluję jakby y, Stormare stworzenia jednej z najfajniejszych taki Nie wiem, jak to jest możliwe, ale y, y, Stormare stworzył postać, która jest gangsterem i ucina ludziom palce i wszyscy go uwielbiają. Ja nie wiem, jak to się dzieje, wszyscy, wszyscy z tym nie rozmawiają, ale jest bardzo sympatyczny. Bo jest bardzo fajny, no. e, jest fajny aktor i taki charakterystyczny i bardzo, nie wiem, po prostu mam, mam dużo sympatii do niego. Może nie jest nie fantastyczny jakiś tam e, e, warsztatowo. Ale tak jak, jak, jak, jak patrzę na tego właśnie Petera... Strasznie sztampowa rola, a propos. To straszna, jest, straszna jak, po prostu, słuchaj, straszna. Ja, e... Ja tak miałem myśl, rozmawiałem kiedyś z jednym aktorem na, na temat właśnie jego ról. On zawsze właśnie gra takich gra faciatą, bo ma taką, mm -hmm. taką, taką, taką twarz jak, jak wampira. Taki jest chudy, jest, ma, ma taką smukłą posturę, długie, białe włosy, mm -hmm. gra, gra gra twarzą. I to jest jego jakby taki. E, jego pięta Hillesa, że jego po prostu reżysory wsadzają tylko właśnie do takich róg, ról charakterystycznych. Mm -hmm. Właśnie tak to jest ten ból dla aktorów, którzy są charakterystyczni, prawda? Tak samo jak było na przykład mama, mama naszego tutaj współprowadzącego również występuje w reklamach i itd. itd. I na przykład była taka historia, że chciała. E, troszeczkę zrzucić e, kilogramów i na przykład i nie pozwolili jej. Mm, tak Nie pozwolili, prawda? dlatego, że jest charakterystyczne. Można no, jakieś amplua, prawda? No, I nie no, no, no, można sam... schudnąć, nie można przytyć I... też bardziej. No. Nie można nic ze sobą zrobić, nie można zmienić włosów też, tak? To tak, sam to tak samo było, się zawód, e, pojechali e, e, abstrahując, jasne błękitne okna, tak? Tak, jasne błękitne okna. Tak, to, tak, tak to jest tam gra graborodzikowa i Ostatnio jedna pani, nie wiem, czy w wyborcze, czy gdzieś, powiedziała, że, że wszystko jest świetne, że jest świetny scenariusz, że reżyseria na poziomie, muzyka itd., itd., że wszystko jest super, tylko ten film kładzie Joanna Brodzik. Dlatego, że pani Joanna Brodzik e, po prostu jest... E, nie może wyjść poza ramy ani wizualne, ani aktorskie. Wizualne dlatego, że ma podpisaną umowę z firmą L'Oreal, tak, że jest jakąś inną od, od tych włosów i po prostu ma dokładnie taką fryzurę i nie może jej zmieniać, bo ma kontrakt, zakontraktowany, że musi mieć taką fryzurę. Natomiast jeżeli chodzi o aktorstwo, to pan Joanna Brodzik powiedziała w jednym wywiadzie, że dopiero e, kontakt z buksowym Lin Lindą e, dał jej do odczucia, że na planie filmowym i sprawdza się aktorstwo serialowe. I w tym momencie pani e, dziennikarz po prostu ostro po niej pojechała mm -hmm. za to, e, bo się po prostu e, dziewczyna wygadała właśnie a propos tej, tej swojej ułomności serialowej i zostało to wykorzystane. Więc, nie? I właśnie to jest kolejny przykład, osoby, która, która jest właśnie. Zamknięta w pudełku. Zamknięta, właśnie, zamknięta w pudełku. Po prostu kontrakt, zakontraktowane rzeczy uniemożliwiają aktorom. Wyjście. Tak samo było, jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna informacja, tak samo było z Bartórem Żmijewskim który do teatru e, telewizji występował e, w takim bardzo fajnym, e, sensacyjnym scenariuszach i e, z reżyserem rozmawiali i reżyser zaproponował mu, żeby on ogolił głowę do, do tego. Mhm. Do. I, i Żmijewski powiedział, słuchaj, zawsze i chętnie, bez problemu, tylko mam zakontraktowane w na dobre i na złe, że nie mogę zmieniać fryzury. No tak. Wiesz, nie, nie da się po prostu, jest, wiesz, to jest ten ból. Okay. Tak. jakby, no dobrze, no, no, tak na boku. Tak na boku. Wracając do filmu, no dobrze na boku, kto, bo ja niewiele to... mogę powiedzieć w tym filmie. Znaczy, bardzo fajnie się to ogląda, tylko to jest taki film, o którym się zapomina właściwie natychmiast. Są dwie sceny, Piotr mi opowiadał, są dwie sceny, bo już wcześniej rozmawialiśmy, no chwilę rozmawialiśmy temat tego filmu, są dwie sceny, których, <słuch> których można się ucieszyć, tak? Znaczy jedna scena. scena, która mi się bardzo podobała i jedna scena, w której się załamałem. A to się ja się załamywałem przy każdej przy właściwie, scenę. bo już im, im da, bliżej końca tym tym dalej las tym, tym... no i tak dalej. E, w każdym razie e, No pokazuję no po jest, prostu jest, jak oni tam ze sobą ci współpracują, chłopacy, że jest fajne, że nieważne, nieważne jaki tak. nas, nas, co nas dzieliło wcześniej, bo teraz jesteśmy, Razem, wie, tak. jedziemy na tym samym wózku. To się drużyna A, tak? Drużyna A się zaczyna. Drużyna A się zaczyna, tak. tak e, to jest fajny słychać film. Muzyczkę? <laughs> to jest fajny słychać film. muzyczkę, chłopaki tam się budują, prze, przebudowują, remontują, piłują, tak? Spółpracją nie żartuję, ale w każdym razie do tego się nie no jest, jest, jest jest fajne. Straszno, jest kilka strasznie chałupatych scen. Yy, Piotr zauważył jedną z nich, w której chłopcy, jak już się z niej nucić. narzucają. tego gwiżdżą tego Beethovena bodajże. No nie pamiętam, czy Marsyliankę? Nie, nie pamiętam. W każdym razie coś nam takiego bardzo. Jeden ja zaczyna gwizdać, wszyscy zaczynają gwizdać. Hała. Podobnie hałą jest historia o tym, jak jeden z nich sprzedaje. Dobra, dobra, dobra, no, okay. no, no, no dobrze, nie będę tego. No, jest jest no. dużo hałowatych scen, naprawdę no, no, dużo. Na no, no, szkolenie. fajny słuch... bardzo pomysł, gdyby naprawdę ktoś nad tym popracował. tak od nie, góry nie, nie, do dołu. Ej, ej, ej, ej, ej. No, to no. jest Robiliśmy w zeszłym roku o film Serenity. No, robiliśmy. No. I... No, jest tak, film, ale no dobrze, ale... ale to jest taka fajna hała, wiesz, no to... z, z, z, z, z no to... jakimś dystansem do siebie. No ale to z, też dystansem... jest hała i to też jest taka fajna hała. No to nie ma dystansu. To jest zajebista nie, hała. Nie, to wszystko jest na poważnie, wiesz, ci faceci tam biegają, no Panteriano śpiewa, jakby normalnie, znaczy gwizdze, jakby, jak, jakby jego życie zależało od tego. Nie, to no naprawdę, no, znaczy, okej, na porządku, mnie też najbardziej wkurzyło to, że zgadywałem po kolei, co się działo na końcu tam ostatniego zaskoczenia, na końcu już robimy, robi reżyser, znaczy właśnie scenarzysta, robi taki wiraże, że właściwie to teraz no, tak, zakręćmy to jeszcze tak. bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej i na końcu przestaje się w to wierzyć. I kończy się ten film właściwie takim okej, okay, no fajny film, no nie ma takiego na przykład swój, zwrot, jak, jak... Zwrot, zwroty akcji tak. w tego typu filmach, z cyklu, a to tak naprawdę wierzyliście w to, a to tak naprawdę nie była prawda. Tego typu zwrot akcji no, udał no, no. się raz i to było w podejrzanych. No, no, w podejrzanych. I to był dobry zwrot akcji, bo to się przygotowywało na, na to cały film, tak? I to jest jedyny udany, moim zdaniem, na 100% tego typu zwrot akcji. Reszta to jest po prostu, no to co było tutaj, to są takie zwroty akcji w zasadzie, a może w tą, a może w tamtą, a kostką rubika przekręcimy trochę w lewo, może w prawo, a może się kosteczki ułożą, a może się nie ułożą. Nie kupuję tego, po prostu tego nie kupuję. Dla mnie to jest... Gdzieś tam na początku film wciąga, ale potem nie udaje mu się rozkręcić tego tak dobrze, żeby, żeby, żeby mnie kupić. Ja, ja, ja tego nie kupiłem. Nie, kupiłeś nie tego kupiłem Ale A ja to tak. kupiłem. Ja to kupiłem, no dobrze. Z całym cukierkiem, z opakowaniem. Nie <grym> ja mam co mówić o muzyce. Aktorzy jak aktorzy to większość to są tacy aktorzy, no może nie charakterystyczni, ale tacy aktorzy. Kinier jest niezły. Ale on zawsze jest dobry, to jest bardzo przyzwoity aktor. Pantoriano i Pantoriano, on, on też właściwie gra bardzo często to samo. Znaczy przecież... ja oglądałem to z moją żoną i była to taka śmieszna sytuacja, dlatego, że oglądamy, tam właśnie Jim Caviezel i Barry Pepper występują i moja żona, ale dlaczego on to robi? Ale to, czy, to, to nie jest ten facet? A ja mówię, no, kochanie, to są to dwóch różnych aktorów, ale on są tacy podobny. No, <laughs> faktycznie, Pepper jest podobny. No, no, no, to są tacy piękni mężczyźni. Tak? No ja wiem, że oni są tacy. Ale znaczy, no, w momencie, kiedy się zna tych ludzi wiesz, imię i nazwiska i kiedy się kojarzy twarz, to tak wiesz, może dziwić, że, że dla innej osoby jest to, weź. Nie to, co my profesjonaliści. A propos mam pytanie, bo będziemy już kończyć. Ja już zaraz wystawiam ocenę. Ja mam pytanie, czy, czy może. E, to byli... taka mała sugestia, że już muszę wracać do domu. muszę wracać do domu. E, ja mam pytanie, może bylibyście zainteresowani słuchaniem naszych recenzji na przykład no, może nie odcinków, ale w ogóle seriali, bo bardzo długo mieliśmy pomysł taki, żeby rozmawiać o serialach. Tak. E, ponieważ sporo ich oglądamy. E, Ostatnio może mniej. ale kiedyś się zarzekaliśmy, że, że będziemy. że opiszemy o, o BMW o filmikach BMW. Proszę bardzo, no możemy no coś tak. powiedzieć. A czy w każdym temat, razie, żeby wyjść z, tego, z tej konwencji filmów i wejść w coś, w coś ciekawego. W coś coś ciekawego, może chcielibyście coś usłyszeć. Weź... Dużo tego oglądałem, tego no oglądał tak. krótkometrażówki. Ja oglądam czasami krótkometrażówki, coś fajnego czasami znajdziemy. Tak, Są tak. jakieś miniserie, które oglądaliśmy. No, du dużo jest fajnych no, jest rzeczy, fajnych, można obejrzeć. No. Także służymy. Dla mnie ten film to jest... Mocna czwórka. M mniej, tak? Mocna czwórka. Mocna czwórka. Piotr. Nie, no, tak, nie, ale nie kompromituj się, naprawdę. Nie, mi się podoba, że A, to jest, jest Mocna boskie. czwórka. Dobrze, trzy mniej. E, I na tym skończmy. E, kończymy piosenką, A, albo to, to, też i utworem. Nie, nie, to jest. E, e, twórcy, twórcy nazywają się Dom Glasów. <grym> Dom Glasów. Dom Glass House. Mm. A piosenka nazywa się One Night in Your Skin. Żegnamy Was do następnego odcinka, który mam nadzieję, że nagramy jakoś... Równie szybko. Równie szybko, naprawdę. A. Bo teraz już jakoś wzięliśmy się do kupy. Brzydko mówiąc. I trzymajcie się do, do następnego razu. Żegnają Was okrzę. I kortę. I na razie.